A jak powstała ta pieśń, jest zachwycająca. A ja to wiem mniej więcej od trzech tygodni. Musimy sobie... nie działa się naprawdę ciężę psuć. O. Dobra. Wir wollten ah. yes, warum hat der Herr eigentlich sein so vorgelegt? musimy się teraz z nami, dlaczego pan co? Uh, co pan powiedział uczniom na temat miasta. Ja, ihm <sum> der hat einmal es ist ja Musimy e, zapamiętać sobie to, że potrzebujemy Pana Jesu jako naszego Zbawiciela. W przeciwnym razie pójdziemy na wieki na zapracenie. Ale Pan myśl, e, chce też być naszym Jesus unser Herr sein. Jezus chce być naszym Panem. Damit wir einfach merken, welche, welche das hat, im, mit ihm zu leben. Abyśmy mogli zauważyć, jakie ma to skutki życie z Nim. Тому він er навчав своїх учнів, що passieren kann. І też nauczał swoich uczniów, co może się wydarzyć. Und das ist I to jest historia. Und, in, oh, Ona rozpoczęła się w północnej Irlandii <laughs> 1800. 94. ganz viele Menschen hören das Evangelium, hören, dass Jesus für sie gestorben ist, hören, dass er Sünden vergibt, und, für, und dass man das wissen darf, <lacht> und für ganz viele Menschen, tausend, tausende, und für viele Menschen, tausend, aber tausende, verändert sich total das Leben życie całkowicie się zmieniło Ewangelia dotarła do całego obszaru anglojęzycznego Między innymi ähm więc im na do wels ludzie, którzy sagen, hey, das müssen wir nach indien bringen. Indien waren äh englische i uh, oni powiedzili ci ludzie stan powiedzieli Und dann fahren Leute nach Indien, nach Assam. Kennt jemand Assam? Später ist es, wenn du mal wieder schwarzen Täter bist. Dann denke daran, wenn du Assam trägst. Und ein Mann mit seiner Familie kommt zum Glauben an den Herrn Jesus. Temi swobody pewien człowiek ze swoją rodziną się dobiera. Um Dr no Nürnberg uh, uh, the don't put his name in English uh, in the song. I have decided thank you. I have decided to follow Jesus in, in, in Hindi. Uh, in on, many, many on languages in Arabic and in international this <coughs> Jesus zu folgen. Was soll man glauben, ist ja Jesusem? Ist der einzige in der ganzen Dorfgemeinschaft. Anvil äh jeden nennt wczaili wsi. Oder kommt er der Dorfälteste? Ich zugleich Richter ist. Tut er nur beda festgesetzt. Ja, wird ein Verfahren auf dem Dorfplatz arrangiert. I tam miał odbyć się um, um, proces sądowy. I on powiedział: Czy jesteś w stanie temu zaprzeczyć? on powiedział: Nie. Nie zrobię tego. Nie zrobię tego. Chcę, żeby mój pan Se na shall wat paar. Auch wir deine beiden Kinder jetzt wir töten. Nawet jeśli teraz dwoje, dzieci. Und da sagt er die erste Strophe, er ja laut. Wtedy, die pierwszą tej pieśni. Postanowiłem iść za Jezusem. Verhandlung geht weiter. się dalej? Odale gefragt, bist du bereit? Zur Wiederruf I oni znowu się zapy go zapytali, czy jesteś w stanie zaprzeczyć. Ty postawiłeś e, na, na e, swoje, e, życie swoich dzieci. E, chodzi teraz o życie twoich dzieci. A jeżeli ty nie zaprzeczysz, to zabierzemy ci również swoją żonę. Może bądź teraz znudrzejesz. Jeśli ktoś z nimi zadawia, Jeśli nawet ze mną nikt nie będzie szedł, ja będę na Światową no Pana. Nie, nie zawrócę, nie ma drogi z powrotem. I oni wtedy powiedzieli, skoro jesteś takim, to teraz Twoje życie też zawieszę zitiert er laut oder singt es laut das kreuz ist vor mir the world the cross before me the world behind me iastę no back no back der ihn verurteilt. Na schtisna, którego osądzał. Kom einige Jahre später zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sang kiedyś później nawrócił so wurde że jego życie całkiem się zmieniło. Region, Asam, viele, viele <coughs> <coughs> w całym regionie regionu Assam się się bardzo dużo ludzi, <coughs> Tylko dlatego, że jeden powiedział, że nie zawróci. So. Sagt, so. <coughs> Niestety często my nie postępujemy w ten sposób. Ja sagen manchmal Sobie Lukas 8:19 Tak jak jestów w uh, Łukasza Iśmy mieli je følge, wenn das und das ist. 6:18 Stąd <coughs> ustawiamy pan warunki, będę ci nasładował, jeśli to i tamto. Chcemy panom postawić pewne warunki. Wir Zanim e, będziemy oznacza bezpośrednie posłuszeństwo. Ale mu Jezus rzekł, pójdź za mną, a niechaj umarli, żebym umarli w swoich. Znowu e, ciężkie słowa, które wypowiadał Pan. Ale On pragnie naszych serc, naszego całego życia. Und er, machen, Und er will uns nicht traurig machen, sondern wirklich Der eine reiche, junge Mann, der da kam zu dem, ein Jesus, der sagt, er will dir folgen, Herr. Und dem Herrn gibt ihm die Antwort, die Füchse haben, hohe, höhen, die höhen des Himmelsnestern. I Pan do niego powiedział, że lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda. Ale syn człowieka nie ma nic. Das heißt ja. To czasami oznacza właśnie naśladownictwo. <tus> <tus> Ten młody mężczyzna przyszedł do Pana Jezusa. <tus> Przeczytamy: to, to jest Marka 11. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Пан до них сказав, «Слухай, це наші приказання» «А-а-а» «А-а-а» «Дякую за перегляд!» «10-17» «10-17» «А-а» To jest dziesięć, On tutaj cytuje wszystkie przykazania, które odnoszą się do ludzi innych. A pan do niego powiedział, jednego ci brak? My, my word, ich sag mal so mein Boden nach menschlichem Maßstab Maxo von den Menschen vielleicht möglich als ein wirklich teurer Nachfolger gelten. Äh beim jetzt nach meinen słowami e, on, e, pan powiedział do niego być może przed innymi ludźmi to, wy, e, że bardzo e, gorliwie mnie naśladujesz. alles, was du hast. Ale, idź, sprzedaj wszystko co posiadasz. Daj ubogim. A będziesz miał y, w niebie. I wtedy przyjdź na szlany. On A on nie poszedł za tym, nie usłuchał. Ponieważ miał wiele dobra. Jego serce było z nimi związane. I Chrystus w jego życiu nie miał pierwszego wenn, miejsca. Jeśli viele Vorbehalte przeciwne, co szkodzi temu zaświadomistwu. Przychodzą inne rzeczy do naszego życia, to zabierają one nam radość. Ten mężczyzna z Ewangelii Marka X, on smutnie odszedł, ponieważ miał wiele dobra. Ich wollte den Preis der Nachfolge nicht aufschehen. Und nicht chał poniżyć ceny tego gospodarstwa. Może po zimie koszty auch rosną. Więc może czasem myścisz, że nie też wyglądamy jak że smutni? Może powodów. jesteśmy gotowi uh, za go panem ми chcemy przeżyć koszty. Kom in Konfliktsituation. <laughs> mm, bo czasami pojawiają się sytuacje konfliktowe i tam sobie się te dabei. I wtedy rezygnujemy. Musiało co? Patrzymy wstecz. Vielleicht warnt, oh Mann, das war früher ohne Gott, gar nicht so <coughs> patrzymy na rzeczy, które robiliśmy bez Pana dann um, vielleicht Czasами, ми, ä, Pan, ä, початку, ä, учням, учням das falsche Pferd gesetzt. Das haben wir geschme ähm podjędzoną decyzję. Der Herr hat gleich zu Beginn seines äh es dagegen angeht. już na początku coś swoim dass die Leute nicht immer verstehen werden, dass die Leute nicht immer verstehen werden, dass die Leute nicht immer verstehen werden. Und vielleicht in der Zeit schon der Apostel gab es die erste Verfolgung. Der Herr hatte seinen Jüngern eigentlich einen Auftrag gegeben, hat gesagt, ihr sollt das Wort Gottes in eine Auftrag gewählt. Pan dał polecenie swoim e, uczniom, żeby głosili Ewangelię po całym świecie. Das nach, schön Możecie o tym przeczytać w dziejach apostolskich. Aber sie w ale oni pozostali w Jerozolimie. Ma, bo auch, bo Dinge, Czasami Pan e, wykorzystuje zewnętrzne okoliczności, w tym und, przypadku to było to prześladowanie aby oni wyszli z tego ja, z, z ähm, tej rady Samaria I ja, oni poprzess Judea, Galilea, Samaria, äh ziemi. Diesmal, äh, äh, nee, Niech 15, Proszę, hinten, ktoś Nie, nie tu. Jemand anders mal. z tyłu. Pomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem. Słuch nie, nie jest ważniejszy od swego pana, skoro mnie prześladowali i was, prześladow i was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów i waszych, to To się po tym Jeśli ktoś by do was drugie e, słowa powiedział, to czy byście za tym... To... Jeśli ktoś idzie za mną. Ich will trotzdem folgen. Ihrimoto ja, chce nas zarować. Ähm um, selbst bei den Christen nach biblischer Zeit Na wird po um, w, w Pienisa, który pisał to do. Cezara, czy coś takiego? Penasymatizm? Proszę. Proszę, ktoś może przeczytać, tak? Niech go poluś, tak? Kto to jest? No to tutaj. W międzyczasie miałem do czynienia z tymi, którzy zostali nazwani chrześcijanami w następujący sposób. Zapytałem ich, czy są chrześcijanami. Jeśli tak, zadałem im to samo pytanie po raz drugi i trzeci w agonii. Jeśli nalegają spowiedzi, nakazałem im, aby to wykonali. Ci, ci ludzie twierdzili, że wierzą w nadzwyczajne rzeczy. Wir mussten eventuell, eventuell dann, wenn sie am Leben bleiben і die Götter anrufen? Darüber? Oni ich nicht चलिए, a powszeć w życiu musieli wołać do swoich bogów Так, Dann ja. Tag. Tag jetzt. Schinga Daniela. Nichts Neues in der Zone. Nichts Neues. Und du wieder sind wir jetzt auch heute noch. tak Noch einmal. Hat ten, ten, władca, ten władca ówczesny, który tam panuje, ma właśnie taki status. Uważa się za Boga. Die Jest pewna grupa ludzi, którzy sprawiają temu mężczyźnie wielki problem. In Widziałam dokumentację w internecie. I było coś e, bardzo zakazanego, co miało być wprowadzone do tego kraju. Co Co to było? Christenhardt. Christenhardt. Tak. Ale w, w konkretnej formie? Tylko w konkretnej formie. to, це interesantny. Biblia jest nam zabroniona. Weil dies Bibel den Leuten eigentlich nicht die Ehre gibt, die sie gerne haben wollten. Ponieważ Biblia nie daje im ten Є którą oni by chcieli posiadać. Ist ihr gewürf noch który jest Gibt sehr schön Sticker auf dem Auto. Ein auf dem auto. Ein Jest taki, taka naklejka, na którą się przykleja na auta. Wielu ludzi chce być bożkami. Na przykład Stalin, Hitler, etc. Hitler, Stalin itd. itd. Aber nur ein Gott sein. Ale tylko jeden Bóg chciał być człowiekiem. Seher stellt also seine hinern die Konsequenzen der Bildvor. Das heißt ihn selbst aufnehmen. Dann przedstawia uczniom pod e konsekwencje nadobnictwa. Jakie przynosi? Podobno to сам Пастука sagt dazu. It is mówi. Ktoś może 24. Pierwszy kto znajdzie, niech przeczyta. Kto bowiem chce zachować duszą swoją, straci ją. Kto zaś straci duszą swoją dla mnie, ten ją zachowa. Dziękuję. Wir wollen gerne unser Leben gewinnen, denn verlieren. А paradox pokazany, my chcemy zachować nasze życie, a tracimy je. Kiedy zastawiamy to, więc to się win. Al stej utracimy, to je zyskamy. w Możecie sobie taki w ten pod tym kątem słowo Boże. Pan, który był bogaty, stał się ze względu na nas ubogi, aby nas, ubogich, ubogacić. Chcesz pozyskać swoje życie? Musisz je utracić. aby je zachować. Wielu z tych weg, als gdyby das słyszą, die konsequenzen konsekwencje Nachfolge des Herrn.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 Panie, nie chcemy odejść ty masz swoje żywotniczne wegean akant und geglaub habenśmy poznali i umierzej twa studer bahafige gotte jesteś prawdziwym bogiem no so, zaisho wir werden jetzt immer stelle fertig also wir haben eben schon kurz skiziert Matthäus, der sein eigenes Evangelium schreibt, wir <in> durch mit der Gedei, dass Matthäus, der nachsowasno Evangelium, beschreibt sie dort, wie er dann den Herrn findet. Anab ist sie sich, wie sie mag er erfußt Pana? Und wer angetogen wird von dieser Person? <in> Widzimy podobnie eh, Andrzeja, Piotra, Filipa, którzy też byli zajęci swoim życiem. Kommen mit diesem Herrn in Verbindung. Alle, kiedy pada im czas pierwszego pana. Hören, Hören seine Botschaft. Was ist scheine jego na winna? Hört zaczęli Wichtig, eigentlich die Nachfolge, die Aufforderung zu Nachfolge ist eigentlich ganz einfach. Die um, Aufforderung zu Nachfolge ist ganz einfach. Gib um, das auf, was dich spendet. To, co wir denken wieder an diesen einen jungen Mann. Pomyślmy znowu o tym młodym człowieku, der mit dem Herrn redet, 10, który bardzo szczerze rozmawiał z Panem w Ewangelii Marka 10, ernst war, dla którego słowo Boże które słowo Boże brał na poważnie. Der, steht sagt, lieb, ja Jesus ihn. I jest o nim napisane, że Pan go miłował, Aber die a jednak zawahał się przed podniesieniem tej ostatniej chwili. Konsequenz. Ich habe das mal sehr schön geschrieben. Das ist in <skull> Abschrift geht es ganz ganz ładnie. Der Mann, der alles aufgibt, oder die Frau, die alles aufgibt, um Christmus nachzufolgen? Ja, kobieta albo mężczyzna, który wszystko oddaje, żeby istabanem? Das kann einfach ein armer sind der armer bedauenswerter Typ. Ein Teil bedauenswerter Typ. Nie ist äh torwiekim godnym zazdrowania. Der vielleicht erwartet von seinen Mitfristen Unterstützung zu hören. Który może e, oczekuje, żeby był wspierany <coughs> przez in, współwierzących? Oczywiście nie. Oczywiście nie. Ponieważ on wie, że jego pan jest. On jest oszczędny i pracuje dla swojej rodziny i na jej potrzeby. Er das Poza tym chce wspierać. Ja opanął. Ja schodę w górę, a statt auf reinung von der erde zog der schätzing himmel. Ja on sam jas szuka skarbów na niebie. Er vertraut Gott und seiner Zukunft Imachat mal gesagt, wie können wir Geld horten in extra Fonds in Kapitalfonds? Äh, uh, wie wir sparen sparen? Zapytав, jak możemy uh, Nawet jeśli wybierasz albo stoisz przed wyborem zawodu, przychodzi pewien młody człowiek. On przychodzi do pewnej wielkiej fabryki. I on przedstawia swoje papiery, jest człowiekiem niezawodnym, bardzo inteligentnym. Und dann habe ich gesagt, "Norman, ich stehe mir." I ähm no um, bei uns gibt's richtig really 5000, 6000 € monatlich mindestens. Ja, äh das ist der Patient, man nicht da, wir sagen, wir haben dir, zarobisz u 6000. Doch, doch wir haben wir unsere Firma immer zuerst. Aber wir erwarten, Firma A ten człowiek mówi, przy kamień. U mnie na pierwszym miejscu jest Pan Jezus Chrystus. Ja, wreszcie. Quartus, tercius, sekundus, primus jest Widzieliśmy kwartiusza, terciusza, sekundusa, a primus, primus jest, czyli pierwszym jest Pan Jezus. А по-друге, wenn gott es baue der hatte das auch schon und aber drugie mówi a po drugie a po 24 jest vielleicht jego firma a po drugie na drugim miejscu stoi moja żona i moje dzieci moja rodzina a dopiero na trzecim miejscu może być pańska firma i wtedy będę tutaj przychodził z ochotnym sercem Ten młody mężczyzna otrzymał inną pracę i mógł faktycznie e, robić to z wielkim sercem. Maxon Taylor powiedział: Harts Taylor war ein China. był misjonarzem missionar w Chinach. Nie było nikogo z innego I tam e, w tych Chinach nie, nie miał nikogo ze swojego kraju jede Sache mit Gott mit Vertrauen hat er mal gesagt bezüglich elf Ja, natürlich Adnashi Beninz powiedział takie słowa, dass er äh, äh genossen hat, die Lux, Luxus von wenig zu haben, äh, dass er Also, dass er enjoyed the luxury of having few things to care for. Also, dass er genossen hat den Luxus des Beschennens wenigen rzeczy, które trzeba się troszczyć. Normalnie. Äh uh, an korzystał z luksusu posiadania niewielu rzeczy, o które musiał się troszczyć. Und wir haben den, dass das ein Mann war, der hat sich nämlich einen fast äh uh, der hat so eine, eine Prüfung, vor Gott Hat gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich in ein Fremdsprache gehe. On zdał egzamin przed Bogiem, kiedy Bóg mu powiedział, że ma iść do obcego kraju. Dann musst mir auch helfen, auch in den ganzen Sachen mit Geld. To powiedział do Boga, jeśli Ty mnie wysyłasz do obcego kraju, to musimy mi pomóc też w sprawie pieniędzy. Er I on ja, äh, posiadając pieniądze. Äh, äh, Misjonarisch unterwegs. Był na misji w Londynie. Przyszła do niego rodzina pewna. Tata nie miał pieniędzy, nie miał pracy. Mama była chora. Potrzebowała lekarstwa. A oni słyszeli od, od innych, że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 przenosiła pieniądze, które miał na czynsz swojego mieszkania, ponieważ zbliżał się koniec miesiąca. Oder sagt den Leuten: Was bitte vertraut Bogu, on się wami, e, o was zatroszczy. I bei ihm in kieszeni przenosiła pieniądze вживаючи на допомогу. І в Його внятрі з'явився голос «Ти облуднику!» І такий голос нам сказав «Можеш бути таким облудником?» Можеш до тих людей «Бук щось вас коли сам посадати гроші, які зможуть їм допомогу». Więc on złożył ręce do modlitwy za nimi. Ale ten głos z jego wnętrza nie, nie mijał. Er er er I on sobie przypomniał o tym, że modlił się do Boga, żeby <coughs> Bóg mu pomagał w sprawie z pieniędzy. <coughs> I on wyciągnął te pieniądze z kieszeni, pomimo że w ten dzień miał no zapłacić za czynsz man sagt so leise im gebet her jetzt musst du mir helfen ich bewege dicho w modlitwie do pana panie teraz ty możesz pomóc dann gibt er die familie das geld und oh, do um 10 uhr, On o, wieczorem miał być e, przykazany dalej pieniądze e, temu... E, sein um... <coughs> ...hat im noch nicht sein Gehalt bezahlt. Jego szef jeszcze mu nie, nie dał wypłaty. Er schon längst von der Arbeit weg. A on już dawno zakończył pracę. Herr, I on powiedział, Panie, jak mam to zapłacić? Jest to kurz vor zehn. Już zbliżała się dziesiąta. O dziesiątej najpóźniej miał dostarczyć pieniądze. On był zawsze niezawodny. 5, za pięć dziesiąta próbował ktoś do drzwi. Sein chef in der Nähe. Właśnie jego szef był w pobliżu. Właśnie sobie przypomniałam, mówił do niego, Nein, że ci warte. nie zapłaciłem za ten miesiąc. Тут schaue, dass твоя zusammengestellt wäre in dem Koffer bitte schön. Tutaj twoje pieniądze, twoja zapłata. Proszę bardzo. Janek idzie w garaż und der Katzen hat Grund jeszcze dostarczyć pieniądze za on kann in ja, alles geben. Gut, dass sie wieder dort Cały cały cień chcę zobaczyć. go ufać w każdej jednej sprawie. Doch, <coughs> sein, I chcemy być zawsze, żeby świadomi, żeby nie było nic, co może temu przeszkodzić. Czy już niektórzy z was zostaną? Czy jeszcze już ktoś zostanie? Troszkę ja. osób. Okay. Czy, jeste... so czy jesteśmy głupcami, jeśli będziemy tak żyć? I to chcę po prostu, żebyście powiedzieli, co Jim Helio powiedział. Jim Helio był jednym z pięciu misjonarzy. Chcę Wam zacytować to, co kiedyś powiedział Jim Eylot, jeden z pięciu misjonarzy. Die haben ihr Leben verloren, oni stracili swoje życie, weil Herrn haben. ponieważ ufali swojemu Panu. Sie von einem oni słyszeli o pewnym plemieniu w Ekwadorze. I pomyśleli sobie, kto z, z ludzi pójdzie do nich i opowiem o Panu Jezusie. I oni sami poszli. Родин молодих. І він написав у своєму спонуннику? Він не є. Він не є глупцем, який дає те, чого не може затримати, щоб отримати те, чого не може втратити. Що я маю віддати, що я не можу? Was habe ich denn aufzugeben, was mir auch gar nicht gehört? Sag всі gedacht, so tagnatrady in seinem nicht należy. Wir, wir Dawid zrobił wielką karierę. On stał się królem. Miał wiele König. Co hatte viele Frauen. nie było wszystko dobre co on robił. Aber er sagt, Gott von dir kommt doch alles. Słowa, ciebie, Panie, pochodzi wszystko. Und mit meinen Worten jetzt, was ich dir gebe, ist doch von dir. So słowami, to, co ci daję, pochodzi od ciebie. Fähigkeit. Moje Fähigkeit mój rozum, mein Geld. moje pieniądze, mein auto. moje auto, das to jest dla mnie, Oder für den Herrn. albo da Pana. Alles? Do czego das, da klar, nur dla Pana. To co używam? Dla Dawida było to jasne, że on tylko tym zarządza. Und auch etwas. Und das ich so herrlich, Uważam, że to jest coś pięknego, co jest Uczniostwie teraz to co? Ja denke, so mager hat bei Lukas, wer irgendsein Leben retten will, wird es verlieren, das verlieren meint, wird es finden. Czytaliśmy już Łukasza, на kto chce Ich lese das mal vor, ihr müsst das nicht alles nachlesen. Also wer irgend, Leben, wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer irgend sein Leben verliert und meinen will, wird es finden. Wer sein Leben verliert, John äh, 12, 25, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es um ewig Leben bewahren. Alle Evangelisten schreiben davon. Das heißt, es muss offensichtlich... Kto miłuje życie swoje utracje, a kto nie, e, nienawidzie życia swego na tym świecie, zachowa je, korzywując żywą żywotowi wiecznemu. Wielu Ewangelistów mówiła na ten temat. Wszyscy mówią o tym samym. <coughs> also, sein, no, musi więc być to bardzo ważne, Leute, uh, że Pan uh, nagradza swoich ja, uczniów. Ja, Teraz zobaczymy, kto z Was uważał. Pierwsze pytanie. Prawdziwe chrześcijaństwo to całkowite oddanie się Panu Jezusowi, Chrystusowi. Tak? O nie. Tak. Tak. tak. tak. Brawo. Next. Następne. Mamy prawo cieszyć się tym, co życie ma do zaoferowania tu i teraz.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 Teraz szybko zrobimy imprezę jedna za drugą. A jak będę miał 50 lat, to, to się wtedy nawrócę. Tak? Tak? Tak, nie może być. Wczoraj opowiadałam o tym w autzie. Kiedy robimy ewangelizację, słyszy się czasem od ludzi, którzy na nie byli, że to zakończenie tygodnia nie doświadczyli że oni nie przeżyli e, następnego weekendu. Nie przeżyłam tego raz czy dwa, tylko już trzy razy. Nie jesteśmy Panami naszego życia. Ale znamy Pana, który jest dla na naszego życia tak drogocenny, gdyż On podarował wszystko za nas. Ich hab schon einmal gesagt, weil dann що es doch die Notwendigkeit eigentlich, dass alles auch wieder geht. Es kann nicht naschat, bloß posiadamy. Next, Następne pytanie. Tylko bezwarunkowa rezygnacja z samego siebie może być właściwą odpowiedzią na jego ofiarę na Golgocie. Tak? nie. Tak. tak. tak. tak. <laughs> <Thank you. laughs> Du no, remember? Das eine Brücke in Frankreich, Villepoix-Darignon. Und bei Francis taki most, Villepoix-Darignon. Ja. Und diese hat den komische Sache, wir uns bitten geht der am Fuß auf und dann wird die Bank auch. Ah, das ist über die Bücher. Denn das schon nagle kończy, on jest w powierz jaki ma swój koniec. Oder wenn unser straszne. Powa, most to jest nonsens. Und einer der Kirchenväter hat mal gesagt: wahre Freiheit ist gebundenheit an den willen całkowite oddanie się woli ojca. Oddałem życie temu, powierzyłem te, życie temu, Leben für mich gab. który oddał własne życie za mnie. Ich noch mit euch kurz Ende über Na koniec chciałbym z wami porozmawiać o pewnych gigantach Boga. Sage, sage immer, du, ich, sein. Kiedy o tym mówię, chciałbym do Ciebie i do mnie powiedzieć, Ty i ja powinniśmy być takimi gigantami. Ke Ale nie martwcie się, potrafię na tyle realistycznie myśleć, że wiemy, że nie jesteśmy e, takimi olbrzymami. Zobacz, jakich Zobacz, jakich ludzi używał Bóg w, w swym królestwie. Jetzt jetzt habe ich euch ein e, wam o e, z historyka z kościoła. Z, e, historii kościoła. Taylor. John Wesley. Wesley. John Wesley. John Darby, Darby. Darby. Darby. gibt naprawdę dla nas giganci w naszej pracy. Ale bo braucht einfach ganz але Бог потребує теж таких маленьких людей, як тебе і mnie, i gali ihr leben ihnen zu verfügung stellen. Takich którzy chętnie oddają swoje życie terafana. Myam zu anfang bla czasów, którym wszystko, wszystko duchowo upada. Kiedy, kiedy nie mamy duchowej siły. Kiedy my sami um, mówimy, a nie zrobi sprzątek, albo czegoś ja nie muszę. Kein wirklicher Christ will natürlich großartig, riese sein kann, huh? ich möchte dir eigentlich nur mal, deshalb habe ich das mal aufgelistet. Schau dir mal, welche Leute gar den Buch Richter Gott gebraucht. Aber, uh, zobaczmy, kiedy wszystko było takie słabe? Auch, heute, Laodicea, ja. ist, äh, um, takie, w irgendwie auch, takie czas jak teraz czasy La o czym możecie przeczytać w Objawieniu 3. I, I te i, imiona, które znajdziesz w Księdze Sędziów. i nagle 3 mit dieser uh, Galerie der Giganten, це das bei der Glaubenshelden. Es ordnestte Iniona ähm der äh tych 11. Dann kam man eigentlich staunen. Da zadziwiamy się. був... war ein Lindseller. Na przykład Ehud był... eigentlich konnte man nicht so gut damit Kämpfe führen eine Bewerberin oder eine Frau, eine Richter eine Richterin Elisabeth. Äh wenn es Laborärsentjenko ist, äh Walczyk, ich da war nach przykład dass mit dem besser, werden kann. Okay. Behabel. було es war eine Schande für die Männer, wenn jetzt Edwora auf drinnen als Richterin. Było to wstydem dla kobiet, że dla mężczyzn, że kobieta była sędzią. Oni będą opić do tej nagi. Ponieważ mężczyźni nie byli w stanie sądzić. Normal, God, spike e, ogólnie, Bóg mówi przecież, żeby kobieta milczała. Right. I tak to ma być. Ale są takie sytuacje, jak tutaj, że Bóg użył tę kobietę. Gideon. Gideon. A Gideon, Gideon ah. rodzina Gideona była najmniejszą, miała najmniejsze wpływy. Er A on był najmłodszy z całej rodziny. Kogo mamy jeszcze? Jeszcze. Ja. O nim czytano, że braćków 11. On był e, synem zadołożonicy. Jego bracia nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. A Bóg powiedział: właśnie tego użyję, aby prowadzić mój lud. A ci e, jego bracia, którzy się widzieli, uczynili ten sprawiedliwymi, sprawę ich wieder zugeschrieben. Und wo ich mir ich letzte Osten, ja. na osta, na miejscu, Samson. Samson Jünger miał być um, ucznia тому що він був von gott Богом. i war pun nazarejczykiem przed bogiem zajęty z życiem bardzo 13 do 15 przeczytaj e, sędziów od 13 do 15 rozdział tam transistor was gott für leute braucht i zobaczysz jakich pół ludzi używa To Czy Czyż to nie jest wspaniałe? Dla mnie to jest zawsze zadziwiające. Dlatego chcę każdego z was zachęcić. Nie chcę być głupcem. Dego to, was er eigentlich sowieso nicht behalten kann, nicht aufgeben will. Żeby to, co nie. To czego i tak nie mogę zachować. Nochmal. ich möchte kein Tor, wenn der das was kann, er sowieso, dummer Mann sein ein, ein dummer Mann der das was er sowieso nicht behalten kann nicht aufgeben will und ich wir sind nur verwalter wir sozusagen den so in der pause kurz dran in der bibel es sogar stellen wo gott wort sagt der, der sei Ja, hat er soll mal so leben, als ob er keine Frau hätte. Äh wie ich mache na przerwie, że w Biblii jest takie miejsce, że ktoś, kto e się ożeni ma tylko od tego, co dla mnie oznacza Chrystus. Paweł powiedział, Chrystus jest moim życiem. A śmierć zyskiem. Weź moje życie, Panie, aby było poświęcone dla Ciebie. Zatrzymaj się. Udać moją chwałę i moje dni, niech płyną w nieustannej chwale, niech płyną w nieustannej chwale. Już e, za łaska, że my możemy służyć takiemu Panu. Tak na marginesie możemy to czynić tylko na tej ziemi. W niebie już nie będziemy mogli. Amen słyszał? First stand. Take my life and let it be consecrated for <coughs> thee. Take my moments and my days, let them flow in Jesus' praise. <coughs> <coughs> <coughs> <I need no. coughs> That's why you Яга, так щось це ще. Я не знаю. Я не знаю, але що ви спистете, куди ви йшли? Я не знаю. Я не знаю, яка śpiesz się śpiesz tego tak ty zejdź tutaj chcesz on jest moją siłą jest no nadziei